Jest sobota, 31 maja 2025 roku. Słuchacie właśnie 553 nawiedzanego podcastu na blogu Necropolitan, a po tej stronie mikrofonu wita się z Wami uwięziony na sesji, na terapii u doktora Hilla, Szymon szymaś To ja witam Was i zapraszam na recenzję filmu Until Dawn z 2025 roku. Czy mówiłem Wam kiedyś, jaka jest definicja... Szaleństwa? Bo Jerry i Mando twierdzą, że jest nią numeracja nawiedzonego podcastu. Ale ja bym z tym faktem polemizował. Swoją drogą, Jerry miał być w tym odcinku dzisiaj. Ja miałem nadzieję, że będzie. Może w ten sposób to ujmę. Ale w maju mieliśmy tyle różnych ciekawych premier w kinie, nie tylko horrorowych, że ostatecznie filmu nie zobaczył. A szkoda, bo myślę, że mógłby mu się spodobać. Dlatego uznałem, że trudno. Ja już nie będę dłużej czekał. Widziałem ten film już też ze 2-3 tygodnie temu. Czas nagrać solóweczkę. Ogrze nagrywaliśmy razem w 341 nawiedzonym podcaście. Gra Until Dawn wyszła oryginalnie w 2015 roku, no i teraz na dziesiątą rocznicę do kin trafiła luźna adaptacja. Adaptacja luźna, ale jednak jako już gra, tak jak mówię, zrobiła na mnie pozytywne wrażenie. Bardzo mi się podobała, przeszedłem ją kilkukrotnie, a Rzadko mi się zdarza, żebym przechodził grę kilkukrotnie w dorosłym życiu. To nie są czasy dzieciństwa, kiedy gier było mało, czasu dużo i można było maksować, speedranować i tak dalej. Teraz już się raczej w takie rzeczy nie bawię, przynajmniej w przypadku dużych tytułów. No ale właśnie ten jeden tytuł oczarował. No i do kin trafia film w reżyserii Davida F. Sandberga. Jest to twórca nam wszystkim dobrze znany, no bo on odpowiada za Kiedy gasną światła, za Annabel Narodziny Zła i dwie części Shazama. To jest są horrory, ale ja o tym wspominam, bo ja Shazama bardzo lubię filmowego. Z całego tego filmowego uniwersum DC Shazamy oceniam najwyżej. Ten drugi reżysersko może ma pewne problemy, ale i tak jeden drugim się podobały Annabel, wiadomo, wypadła całkiem nieźle. Tak naprawdę, debiut Sandberga oceniam chyba najgorzej. Kiedy Gasną Światła, w ogóle to jest chyba tytuł jakiś nowy, albo z oficjalnej dystrybucji, bo ja chyba oglądałem Pirata Lights Out i wtedy ten film był znany jako Nim z Gasną Światła. Nie wiem, czy to był właśnie tytuł piracki, sieciowy, czy o co chodzi. W każdym razie, Lights Out był jakimś tam fenomenem jako short, bo short był bardzo popularny. W ten sposób właśnie Sandberg, dzięki temu, tak Sandberg dostał pieniądze od studia na realizację tego filmu. On też jakoś się tam z Jamesem Wanem związał wtedy no i potem wszedł do uniwersum obecności, ale na mnie akurat seans Lights Out jakiegoś wielkiego wrażenia nie zrobił, no ale te późniejsze filmy świadczyły o tym, że Sandberg jako reżyser się rozwija, że to wszystko, ta jego kariera idzie w jakimś ciekawym kierunku, że wyrasta z niego taki świadomy twórca. Jeżeli chodzi o scenarzystów, no to tutaj mamy dwa nazwiska Gary Doberman i Blair Butler. Butler nie jest może jakoś bardzo znany. Ja go w sumie kojarzę tylko z jednego filmu. On nakręcił, nie nakręcił, przepraszam, tylko napisał scenariusze do Parku Grozy z 2018 do Polaroida z 2019 i do Zaproszenia, ale tego nowego z 2022. Ja z tego trio widziałem tylko Polaroida no i ten scenariusz był taki sobie, tak? To nie było złe kino, ale takie 5 na 10 dla mnie, no może 6. Nie zaskoczyło mnie jakoś pozytywnie średniaczek, no ale Dauberman, no to już jest nazwisko firma, nie? To jest facet, którego wiele osób kojarzy z jakością, chociaż ja już się trochę śmieję pod nosem, jak to powiedziałem teraz na głos. No bo Gary Dauberman napisał oba rozdziały filmowego, kingowego, to z jednej strony, czyli bardzo dobre filmy, świetny scenariusz, ale też dwie części zakonnicy w ramach The Conjuring Verse. Pierwszą Annabel, która już była spoko, ja zakonnicy nie lubię, stąd właśnie te śmiechy pod nosem, no i też Kosalem. tak to ubiegłoroczne, którego ja w końcu do tej pory nie zobaczyłem. Chcę to nadrobić, ale... Ta mega, mega, mega opóźniana premiera trochę mnie zniechęciła i potem te pierwsze recenzje też raczej nie były zbyt pozytywne. No ale pewnie kiedyś się na własnej skórze, co ja. W każdym razie, no mimo wszystko Sandberg, Dauberman zwiastowały potencjalnie dobre kino. No i teraz przejdźmy do fabuły. Clover, młoda kobieta, wyrusza wraz z grupą przyjaciół na wycieczkę tropem jej zaginionej przed rokiem siostry. Bohaterowie trafiają do małego leśnego pensjonatu, gdzie tajemnicze antagoniści ścigają ich i zabijają w okrutny sposób. Czy komuś uda się dotrwać do świtu, tego dowiecie się w kinie lub na dni za jakiś czas. Celowo unikam jakichkolwiek spoilerów, nawet informacji zawartych w zwiastunach, gdyż ja poszedłem do kina totalnie nie zdając sobie z nich sprawy. Ja widziałem jakiś zwiastun po drodze, ale wyparłem to wszystko z pamięci. Zaznaczę teraz tylko, że to nie jest zwykły leśny slaszek. To nie jest slaszek obozowy, tradycyjny przynajmniej i fabuła potrafi zaskoczyć na wiele różnych sposobów. To musicie wiedzieć. Jako fan gry życzyłem sobie, żeby ten film był udany, ale jednocześnie byłem pełen obaw. No bo umówmy się, materiał źródłowy wydaje się być totalnie nieadaptowalny na film. Until Dawn jako gra... Jest świetnym produktem, ale moim zdaniem nie nadaje się za bardzo na bycie ekranizowanym. Produktem, ekranizowaną grą. Po pierwsze, przejście gry jest długie, tak? To nie jest gra na dwie godzinki. Przejście całości zajmuje pewnie co najmniej z 10 godzin za pierwszym razem. Gdy przechodzimy ją ponownie, już lepiej kojarzymy mechaniki, część rzeczy robimy na automacie, no to, to przyspiesza troszkę rozgrywkę, ale to jest nadal pewnie, nie wiem, z 5-6 godzin fabuły w dużej mierze, no bo. Też umówmy się, mechanika Until Dawn jest dosyć prosta. Nie ma tam jakichś momentów, gdzie zacinamy się przez mechanikę, przez jakąś minigierkę czy coś takiego, tylko jednak prawie cały czas tam się coś dzieje. Oglądamy filmy z interakcjami i to jest fabuła na kilka długich godzin. Nie na godzinę, dwie czy trzy, tylko raczej myślę bliżej tych pięciu, sześciu. I to nawet jeżeli się w miarę streszczamy. Po drugie, Until Dawn posiadało wiele różnych zakończeń. To wyróżniało tę grę, to było jej mocą, to było tym wyznacznikiem jakości, świeżości na rynku gier komputerowych. Fabuła była pokręcona, mogła skończyć się na wiele różnych sposobów. Jasne, clue intrygi, ten główny szkielet pozostaje za każdym razem taki sam, ale różna ilość postaci może dotrwać do świtu tytułowego a te, które zginą, też mogą na ogół zginąć na kilka różnych sposobów. I jeżeli rozgrywka pójdzie nam bardzo, bardzo źle, to znaczy, jeżeli nie będziemy w ogóle lizać ścian, znajdywać informacji o lore, tak o świecie przedstawionym, o historii bohaterów, i dodatkowo większość postaci nam zginie, no to możemy nie poznać wielu istotnych szczegółów fabuły. Może się okazać, że mimo iż ten szkielet jest cały czas taki sam, to że Część graczy de facto pozna zupełnie inną opowieść, przez to, że tych informacji dostanie tak niewiele. No i tego nie da się oddać w kinie. No umówmy się, to właśnie było wyznacznikiem jakości Until Dawn i doprowadziło do powstania tych antologii Dark Pictures. I teraz przeniesienie tego do kina jest niemożliwe. Trzeba by wybrać jeden scenariusz, a więc zrezygnować z magii wyboru z tego systemu yy, zwanego efektem motyla i postawić na tradycyjną, linearną opowieść. Jasne, fabularny szkielet tej gry też jest bardzo dobry. Naprawdę potrafiła ta fabuła zaskoczyć, a ostatecznie poszczególne wątki sprawnie się ze sobą połączyły. Tylko no przeniesienie tego jeden do jednego na wielki ekran byłoby odtwórcze, tak? Fani gry którzy przeszli ją kilkukrotnie, by poznać różne zakończenia, by odblokować różne osiągnięcia. Ja sam, tak jak mówię, ja normalnie tego nie robię, ale w przypadku tego tytułu przeszedłem ją raz ze znajomymi, potem drugi raz u innych znajomych, potem jeszcze trzeci raz sam i sprawiało mi to za każdym razem frajdę, ale te wszystkie główne twisty fabularne mam z tyłu głowy już wypalone, tak? mimo iż nie maksowałem sam, nie platynowałem tego tytułu. Więc przeniesienie tego jeden do jednego to mogłoby działać w kinie, ale brak jakiegokolwiek zaskoczenia no zwyczajnie zniechęcałby widzów potencjalnych. Ta gra się sprzedała w wielomilionowym nakładzie i też raczej się ją przechodzi grupowo. Tak jedna osoba może ją kupić, a zagrać można całą paczką, tak nawet nie wiem, w 10 osób. Tak, Reszta siedzi na kanapie, po prostu jedna osoba trzyma pada i wspólnie podejmujemy decyzję, czy idziemy w lewo, w prawo, czy ryzykujemy, czy nie, przy każdym momencie takim właśnie krańcowym, fabularnym, etc. No więc Wykorzystanie oryginalnej fabuły też moim zdaniem nie do końca miałoby sens. No i wtedy film trwałby, powtórzę jeszcze raz, co najmniej za 4-5 godzin, albo stałby się jednak ostatecznie 8-10 odcinkowym serialem. Myślę, że to by była najlepsza opcja. Gdybyśmy mieli wziąć oryginalną fabułę, no to najlepiej byłoby ją przerobić na serial, no i sprawić, żeby nie wszyscy trwali do świtu, żeby część osób zginęła, tam kilka elementów pozmieniać i to by mogło działać, ale niekoniecznie jako film. Dlatego twórcy postanowili stworzyć nie tyle adaptację, co film osadzony w uniwersum i wykorzystać jedynie fragmenty szkieletu fabuły i dopisać do niego sporo nowych rzeczy. Zamiast odtwarzać znaną historię, odtwarzają znane emocje, symbole, mechaniki, rozgrywki i przy tym nieustannie zaskakują. I jasne, pojawia się problem, czy ten film powinien się nazywać w związku z tym Until Dawn. Wiele osób ma z tym problem, wiele osób się z tym nie zgadza. Czytałem masę komentarzy dzisiaj, wczoraj, przedwczoraj, z których wynika, że to jest bez sensu i tak dalej. Nie wiem, no dla mnie to jest jednak adaptacja. Tak? Nikt nie mówił, że to będzie wierne, odtwórcze i tak dalej, więc ja nie mam z tym tytułem problemu, no ale jeżeli oczekujecie, od twórczości tej samej fabuły, no to możecie się zawieść, bo ten film absolutnie wam tego nie zaoferuje. Zmieniono trochę nawet sam setting, bo zamiast zaśnieżonej górskiej okolicy mamy leśną guszę, chatę, pensjonat i w tej leśnej scenografii zesłano na bohaterów sporo zagrożeń, by ginęli w spektakularny i kreatywny sposób i to jest praktycznie cały drugi akt tego filmu, cały środek tego filmu, to są spektakularne sceny zgonów. Sandberg opowiada w wywiadach i w materiałach promocyjnych, że Sony zapewniało go, iż wszystko, co tam sobie wymyślił w scenariuszu Doberman i Blair, że to da się ogarnąć efektami cyfrowymi ale ekipa Sandberga starała się w pierwszej kolejności zawsze używać rozwiązań praktycznych i to rzeczywiście widać, słychać i czuć i już wynosi to ten film dla mnie gdzieś tam na trochę wyższy poziom. Sceny śmierci zaskakują, potrafią obrzydzić, ale i wywołać efekt wow właśnie tymi efektami praktycznymi. Nie wszystko wygląda idealnie, ale w kilku momentach no naprawdę miałem banana na twarzy, mimo że działy się straszne rzeczy, no to przez moment, wiecie, była chwila grozy, ale po chwili sobie myślałem, wow, ale to fajnie nakręcili, ale to fajnie wygląda na wielkim ekranie. Sandberg w wywiadach wspomina także, że kręcąc czuł się jak dziecko w sklepie ze słodyczami. No i jasne, to może być takie, wiecie, głupie gadanie, marketing i tak dalej, ale ja jestem w stanie w to uwierzyć, bo ten film oferuje widzą też trochę takie doświadczenie obcowania z taką horrorową bombonierką, jak to Mando często mówi. Nie zdradzę za wiele, ale zaznaczę jeszcze raz, że nie mamy tutaj po prostu jednego potwora czy jednej potworności, jednego antagonisty, jednej klątwy czy czegoś takiego. Nie mamy takiego prostego przeciwnika, a zamiast tego bohaterowie zmagają się z czymś bardziej skomplikowanym. I przez to giną na wiele przeróżnych sposobów. Body count jest bardzo wysokie, jak na horror, a kilka scen no naprawdę robi wrażenie. Mnie chyba najbardziej podobała się Trzecia Noc, bo tę fabułę można podzielić powiedzmy na noce. I potem pewne urywki pokazywane na telefonie. Jeżeli widzieliście zwiastuny, no to pewnie kojarzycie, to fajnie wygląda w kinie dla mnie. Until Dawn to jest taka bombonierka, i dlatego niektórzy mówią, że to duchowy spadkobierca domu w głębi lasu, Jossa Widona i drugiego Darda, Dla mnie to jest pewna przesada, no bo jednak film Godarda i Widona no to jest taka właśnie produkcja 10 na 10 film, który trafia się raz na ileś tam lat i on jest pod każdym względem lepszy od Until Dawn, ale samo skojarzenie jest bardzo trafione, bo rzeczywiście tutaj Sandberg stara się do pewnego stopnia dać nam Coś podobnego. Tak rzeczywiście zaspokoić fanów grozy i to też fanów różnych podgatunków, różnych motywów i moim zdaniem czyni to w miarę sprawnie. Niektórzy narzekają na to, jak bardzo fabuła filmu różni się od fabuły, już o tym mówiłem. Powtórzę też, że dla mnie to jest świadoma i mądra decyzja i nie twierdzę, że ta nowa fabuła jest idealna, ale ja doceniam większość zmian, zwłaszcza, że i to jest nowa myśl, w trakcie seansu czułem, że twórcy bardzo dobrze znają oryginał. Że to nie jest tak, iż tak naprawdę mają gdzieś grę komputerową, także nie, nie doceniają jej fabuły i dlatego ją ignorują. Nie oni znają oryginał i odnoszą się do niego delikatnie w toku właśnie filmu. Mamy w grze chociażby ten system wielu zakończeń i ten tak zwany efekt motyla. W samym filmie zaś pojawiają się symbole, powiedzmy. Tak ten motyw motyla powraca w postaci co najmniej trzech różnych nie wiem, rekwizytów, obiektów w świecie przedstawionym, symboli. Pojawiają się tutaj też nazwiska grywalnych postaci z gry w różnych kontekstach. Pojawiają się pewne rekwizyty, przedmioty, sytuacje, czy nawet sceny śmierci znane ze świata gry, ale oczywiście przetworzone. Wreszcie powraca Peter Stormer jako ważna postać, a nie jedynie jakiś jak by można było początkowo przypuszczać i to jest coś, co niby się narzuca, nie? Skoro już robimy adaptację taką czy inną, ale Until dawn, no to Peter Stormer powinien powrócić i powraca. To było bardzo też miłe zaskoczenie i twórcy nawiązują nie tylko do oryginalnej gry jako takiej, ale do kultury grozy w ogóle. Mamy tutaj nawiązania do serii Resident Evil, czy Forbidden Siren też z takich gier na Playstation. Mamy Nomen Omen no Syrenę z Silent Hill Heela. pojawia się scena powstania gr z grobu niczym w pierwszym martwym źle i kilka innych takich horrorowych easter eggów. Oczywiście można by tego tutaj dodać więcej. Tak naprawdę formuła tego filmu totalnie na to pozwala, ale co za dużo to też niezdrowo. Można by przesadzić. Moim zdaniem aktualna liczba nawiązań, smaczków jest wystarczająca i ten film też pod tym kątem mnie satysfakcjonował. Ale to wszystko brzmi churga optymistycznie, nie? Jakoś tak bardzo dobrze. Słychać, że ja się trochę tym filmem jagam. Dlaczego więc nie jest to nowy dom w głębi lasu? Dlaczego nie jest to film z kategorii 10 na 10? Otóż problemów jest kilka. Po pierwsze, drugi akt filmu, choć potrafi być straszny, to przede wszystkim zabawia widza widowiskowymi scenami zgonów. On jest tą bombonierką i to jest świetna rzecz. To jest e, kilkadziesiąt minut filmu, na których ja się bawiłem doskonale, ale niekoniecznie jest to kilkadziesiąt minut filmów, które jakoś angażują w, lore, angażują w losy postaci czy coś takiego. Nie, to są sceny, które doskonale mnie bawią jako widza ale są właśnie taką rozrywką, są takim rollercoasterem, na który wsiadam, wysiadam, i idę dalej. Następnie pojawia się trzeci akt, który chce się skupić już na takiej fabule tu i teraz, na losach postaci i na straszeniu. Zostajemy na moment zalani ekspozycją z kilkoma nawet niezłymi scenami, ale następnie przeskakujemy w czasie. Następuje przeskok w czasie i mamy się martwić o życie tych, którzy przeżyli. Nie? No i właśnie zastanawiać się, czy dotrwają do końca tylko przeciętny widz mam wrażenie niekoniecznie czuje się jakoś mocno związany z bohaterami to nie jest ekipa takich typowych yy, głupków yy, z drogi bez powrotu odcinek 13,5 ale są to postacie niemalże bez właściwości, tak naprawdę w sumie o tym nie mówiłem ale ja traktuję Until Dawn jako teen horror nie teen slasher, bo slasher jest tylko tutaj pewnym elementem fabuły ale teen horror, on jest raczej skierowany do młodszego odbiorcy i ci bohaterowie mają się po prostu młodzi i w miarę sympatyczni, co nie jest jakimś dużym problemem, tak? No ale widziałem masę głosów starszych wyja starych wyjadaczy i starszych widzów horroru, którzy strasznie narzekali na y, tę ekipę. Dla mnie oni są ok ale no ich losy mnie jakoś mocno nie pociągają i żadna z tych postaci mi w pamięć po sensie nie zapada. Pod koniec filmu nadchodzi kolejna fala ekspozycji. Film niby było patologicznie, ale jednocześnie bez pewnych szczegółów tłumaczy nam, co tak właściwie zaszło na ekranie, kto jest odpowiedzialny za śmierć, cierpienie postaci i to jest historyjka w klimacie gry Until down, co doceniam, ale jednocześnie jest trochę naciągana. To jest trochę takie pitu-pitu na zasadzie, żeby nawet mniej rozgarnięty widz się połapał, na co tak właściwie patrzy, a potem następuje wielki finał, który jest troszkę za bardzo happy endem. Znowu jest akceptowalny, ale nijak nie satysfakcjonuje po tym ciekawym, brutalnym, mocnym drugim akcie, gdzie naprawdę wiele się działo i głowy spadały, krew się lała, a tutaj nagle finał jest taki bardziej słodki niż gorzki. Mimo to ja wyszedłem z kina zadowolony. Film oceniam na 7 na 10. Jest to moim zdaniem bardzo dobra rozgrywka. Mamy świetne sceny, zgonów, dobre efekty praktyczne, znośną fabułę. Jeżeli go nie widzieliście, a lubicie nie wiem, Kevin in the Woods, Happy Death Day, czy oryginalną grę, no to moim zdaniem powinniście wybrać się do kina i dać mu szansę, tylko nie nastawiać się na adaptację fabuły Until Dawn, oryginalnego z 2015 roku. To myślę, tym mogę zakończyć strefę bezspoilerową, a tych, którzy film już widzieli lub spoilerów się nie boją, zapraszam na część drugą, na strefę spoilerową. Do usłyszenia za chwilę. UWAGA! SPOILER! Witam ponownie. i Zacznę tę strefę spoilerową od tego, że ja totalnie zapomniałem, iż w tym filmie bohaterowie będą uwięzieni w pętli czasowej i będą na nowo przeżywać tę samą noc, ginąć yy, i potem budzić się znowu wieczorem przeżywać noc ginąć, przeżywać tę noc w kółko. Gdy zrozumiałem to w kinie, to zacząłem wspominać udane seanse Happy Death Day i pomyślałem sobie, w sumie to jest fajny motyw, tak? nie tak często wykorzystywany w horrorze, ten grozowy dzień świstaka ostatnio się nawet w miarę sprawdzał, więc czemu nie? Spoko, ale jednak bałem się, że Until Dawn zamieni się właśnie w kopię Happy Death Day, że nie będzie tutaj nic nowego. Na szczęście okazało się, że bohaterowie w tym filmie nie giną za każdym razem z rąk tego samego antagonisty w podobnych okolicznościach przygody, a właśnie giną w skrajnie różnych sytuacjach. I to było mega świeże i mega sympatyczne dla mnie. Raz giną z rąk streszerowego mordercy w, mas w masce, raz zabija ich wiedźma, innym razem Wendigo, Wendigo. E, raz giną na skutek rozerwania eksplozji ciała, innym razem spotykają coś ala Wielkiego Przedwiecznego. Tutaj się wiele dzieje tak naprawdę. Każda noc i każda śmierć to praktycznie inny podgatunek horroru. I to jest dla mnie ta bombonierka, to jest dla mnie takie naprawdę świetne doświadczenie jako dla fana grozy 10 na 10, tak Wizyta w sklepie ze słodyczami, tak, kolegarowymi. to jest coś bardzo kabinowe, in the nie? To jest dom w głębi lasu. to mógłby napisać Widon, wyreżyserować Godard, Mamy nawet sekwencje oglądane na telefonach i masa osób to krytykuje. Tak? Widziałem teksty i recenzje wideo, w których ludzie mówią, no to czemu nie pokazali tak jako normalną scenę całościową? Po co jest ten wątek małego ekraniku i tak dalej? No jak to po co? No to jest po prostu hołd dla fan footage, i właśnie wykorzystanie kolejnej w ramach tej horrorowej bomboniarki no dla mnie zagranie genialne. Przyznam, że byłem też przekonany, iż Peter Stormer będzie tutaj tylko jako cameo a on powraca jako Dr. Hill i znowu pozytywne zaskoczenie. Dałem się złapać i oszukać jak małe dziecko, gdyż Stormer gra tutaj początkowo typa ze stacji benzynowej, który kieruje bohaterów prosto do miejsca, gdzie zakrzywia się czasoprzestrzeń, a ludzie konfrontują się ze swoimi lękami i powoli popadają w szaleństwo i zamieniają się w Wendigo. No i to powinno mi dać do myślenia, tak? No bo to nie jest przypadek, że ta postać kieruje naszych bohaterów w paszczę szaleństwa, prosto w oko cyklonu, ale tak naprawdę skupiony na akcji tu i teraz, nie analizowałem jej roli w fabule. Tak? I nagle w finale wychodzi, że Stormer, to dalej dr Alan J. Hill, który tym razem nie jest halucynacją Josha, lecz psychiatrą, który celowo wykańcza protagonistów, prowadząc swoje wątpliwe jakości badania. W dodatku facet ma na biurku akta Joshua Washingtona właśnie, a więc praktycznie głównej postaci negatywnej z gry. I to są moim zdaniem świetne smaczki. Gdzieś tam fajnie budują to filmowe już uniwersum. Doceniam, że powrócił motyw Wendigo, który był bardzo ważny w grze. To nadal dość mało eksploatowana figura potwora w horrorze w ogóle. tak W grach, książkach, literaturze jest Wendigo raczej niewiele, a dodatkowo tutaj ten potwór został kapkę odświeżony, bo Wendigo rodzą się nie przez mróz, głód i kan kanibalizm, a głównie przez przerażenie. To może i lekki, ale jednak dla mnie powiew świeżości w lore tej kreatury, a przy okazji znowu mocne nawiązanie do gry, i tak jak tam Hanna zmieniła się w potwora, Hanna, tak tutaj padło na siostrę głównej bohaterki Melanie. Znowu mamy te paralele. Ponadto Wendigo, jak być może pamiętacie, wykrywają ruch. W grze była cała masa sekwencji QTE, w których trzeba było wciskać na padzie odpowiednie klawisze, ale pojawiały się też momenty, kiedy gracz miał nie ruszać padem. I to było też świeże, przynajmniej w tym 2015 roku. I to brzmi pewnie banalnie, ale te sekwencje były dla mnie osobiście potwornie trudne. One były nawet trudniejsze od tych zwykłych QTI, ja w ogóle nie cierpię sekwencji QT. Dla mnie to zawsze było coś średnio przyjemnego, jeszcze. Ja miałem pada najpierw jakiegoś takiego, wiecie, taniego z supermarketu i gdy pojawiały się oznaczenia z Xboxa czy z Playki, nawet nie wiedziałem, które przyciski wciskać, gdy byłem dzieciakiem, więc się sparzyłem, zniechęciłem do QT. Potem w dorosłym życiu no to ten problem może i zniknął, ale ja nigdy nie byłem w tym dobry, bo ja nigdy nie byłem graczem konsolowym jakoś szczególnie. Tak na padzie gram w niektóre gierki, ale tutaj trzeba mieć po prostu pamięć mięśniową. Trzeba ogarniać pada dobrze, żeby te przyciski wciskać, trafiać w nie szybko, a, ale... To nie był największy problem. Największym problemem były właśnie te sekwencje don't move, kiedy mamy się nie ruszać. Gra przecież tutaj straszy gracza, a to wywołuje w nas reakcję emocjonalną i hormonalną. Ciało migdałowate w mózgu aktywuje się, wprowadza do obiegu, do krwiobiegu hormony, prowadzi to do stanu pobudzenia, a tutaj my cały czas jesteśmy w gotowości, żeby wciskać, żeby szybko wciskać te przyciski i nagle nie wolno nam nawet drgnąć, po prostu padem palcem ręką. No i ja nie raz i nie dwa psułem tę sekwencję. Tak nie byłem w stanie wytrzymać. Starałem się nie ruszyć, ale no gdzieś tam ręka mi lekko drgnęła, gra to wykryła i albo startowała nowa sekwencja ucieczki czy walki, albo też no, po prostu sekwencja się psuła, kończyła. Moja postać dostawała ziaziem czy inne kuku, czy w ogóle schodziła z tego świata. To było fajne, bo to było emocjonujące, to było naprawdę zajmujące, to było przeżycie, to był the experience. I w filmie też mamy sekwencję, która to oddaje. Postać jest ścigana przez Wendigo i musi pozostać w bezruchu, aby potwór jej nie wykrył. No i wiecie, we mnie od razu powróciły wspomnienia z gry i pomyślałem sobie wow, wspaniała scena. Ale osoby, które znowu gry nie kojarzą, nie kumały co się działo i w kinie autentycznie ludzie komentowali na zasadzie co się dzieje, czemu ten potwór jej nie widzi no bo stoi obok bohaterki, ale no nie zabijaj, bo ona się nie rusza <głos》> i ludzie w kinie nie ogarniali. Znaczy nie winie ich, tak? no bo to pewnie nie jest logiczne, ale dla mnie jako fana gry, no to to był świetny smaczek. Jedna też z fajniejszych rzeczy tutaj, ale tych fajnych rzeczy jest wiele. Ja doceniam tak naprawdę chyba wszystkie sceny zgonów, wszystkie źródła zagrożenia. Rozbrał u mnie totalnie wątek tej trzeciej nocy i zatrutej wody, przez którą ciała postaci wybuchają, eksplodują. Tutaj te efekty specjalne robiły robotę, bo było czuć obrzydliwość tej sceny. Gdy ktoś wybuchał i wszystkich zalewały resztki ciała, nie jakiś śluz, krew, osocze, coś tam, fragmenty skóry, no to to wyglądało świetnie. To nie było może jakoś mega realistyczne. Zakładam, że normalnie zagrywane ciało jednak zostawia trochę inne ślady i też trochę więcej jakichś dużych kawałków czy czegoś, ale no filmowo to działało. To było fajne, obrzydliwe, tak, rozbroił mnie też gigantyczny potwór, bo w którymś momencie pojawia się coś, nie wiem czy to nie jest Wendigo też, ale mamy potwora wielkości bloku, tak, jakiegoś budynku, coś ala wielki przedwieczny z mgły Dara Bonta. tam kojarzycie tę scenę z końcówki, nie? Gdy właśnie wielcy przedwieczni już się pojawiają, no to tutaj to mi się z tym skojarzyło i to wszystko, to się nie powinno udać tak naprawdę w teorii, ale Mając kilkanaście rodzajów potworów zagrożeń, ja nie czuję tutaj, żeby było za wiele grzybów w tym barszczu. Mam wrażenie, że wszystko jest jakoś tam spójne, że fajnie podzielono czas między te różne Potwory zagrożenia, że nie przesadzono z niczym. tak Ten film jest spójny i zaskakuje, nie męczy, tylko bardziej intryguje. Ja nie czułem jakiegoś znużenia tym, że o Jezus Hanberg się popisuje, nie wiem, wrzuca kolejnego potwora czy coś takiego, a bardziej ciekawość, co jeszcze może czaić się na bohaterów. Problemem jest to, że w którymś momencie film musi wrócić do fabuły głównej, tak i pozwolić im po prostu przestać ginąć i przeżyć, i wtedy czuć, że to jest trochę taki potwór Frankensteina pocięty, no bo to jest takie mocne cięcie. No ale trudno, no coś za coś. Doceniam też w finale tę sugestię, że dr Hill prowadził więcej eksperymentów niż tylko ten jeden tutaj, że kontrolował miejsce akcji tego filmu, ale też zaśnieżoną chatę z gry komputerowej, do której chyba właśnie w finale podjeżdżają bohaterowie, więc można założyć, że ten film to jest prequel historii z gry i w sumie jeżeli ten film się sprzeda, to może i dostaniemy jakoś tam okrojoną, ociętą fabułę z gry, po prostu z tych sześciu godzin wykroją dwie. Kto wie, różnie może z tym być. i To też jest w sumie ta sekwencja, no bo my to widzimy na takich a la kamerach ochrony technicznych i to też jest mocne nawiązanie do domów głębi lasu przecież, tak? gdzie także ktoś prowadził działania w wielu różnych miejscach równocześnie i gdzie też widzieliśmy to na takich komputerkach powiedzmy technicznych. Samoistnienie doktora Hill'a Fizycznie jest tutaj naciągane, no bo my nie wiemy jakiego rodzaju istotą on tak właściwie jest, jakim cudem żyje w świecie realnym, pracuje na tej stacji benzynowej i ściąga kolejne ofiary, ale jednocześnie pojawia się w pętli czasowej. Um, czym tak właściwie jest, no diabli wiedzą. Żałuję też, że wszyscy bohaterowie przeżywają, bo ja nie kupuję tej ich wielkiej przyjaźni. Nawet im niekoniecznie kibisowałem, żeby wszyscy koniecznie przeżyli. Tam są fajne momenty między nimi scenki, w których trochę tę chemię czuć, ale całościowo, no wiecie, tam jest jeden bohater, który w ogóle ledwo zna tę resztę postaci. Tam się to jest chłopak tak nowy, bohaterki, który tam resztę to zna tyle, o ile po prostu wybrał się z nimi, bo ona go poprosiła. No i nawet on przeżywa. Po tych wszystkich widowiskowych zgonach w drugim akcie liczyłem na bardziej gorzki finał, a to dostaliśmy całkowite zwycięstwo i to jest takie bardziej bardzo tin horrorowe, nie? Że mamy tę paczkę i oni przeżyją i sobie pożyją dalej. Okej, okay. ale szkoda trochę. Nawet ten Dr. Hill przecież został wybuchnięty, więc to jest takie zwycięstwo absolutne, jakbym oglądał Scooby-Doo po prostu. I jasne, my w grze też do tego dążyliśmy, nie? Przecież celem gry, <gry> było przeżycie jak największej bohaterów. Chcieliśmy, żeby przeżyli wszyscy, ale tam jednak te relacje między bohaterami były żywsze i też bardziej skomplikowane, bo tam były osoby, które się lubiły, podkokiwały, ale też takie, które się nienawidziły, było siebie zazdrosne, miały jakieś konflikty i przez to to wszystko było ciekawe. Przecież twist z Joshem z gry wywracał cały świat przedstawiony do góry nogami. A tutaj mamy paczkę no nameów No sympatyczni, ale takie trochę mameje i przez to tak niekoniecznie im mocno kibicujemy, no ale trudno, tak na szczęście sansu mi to nie popsuło. Na koniec jeszcze wspomnę, że na napisach końcowych są plakaty informujące o zaginionych osobach, czyli tych, które utknęły w pętli w domyśle i umierały tak długo, aż w końcu zamieniły się w Wendigo i to są oczywiście ludzie z ekipy filmowej. Jedna osoba była bardziej kreatywna i gdy Sandberg poprosił o przygotowanie zdjęć pod te plakaty, no to dała zdjęcie z dzieciństwa. Taka głupotka, ale ja lubię ciekawe napisy końcowe, więc i to doceniam. I w grach i w filmach tak. Lubię, gdy człowiek, twórca bawi się z tą też absolutnie ostatnią częścią swojego twogo. To zawsze jest dla mnie miłe. No i to chyba tyle, co mam do powiedzenia. Więc powtórzę na koniec tylko 7 na 10 ode mnie bawiłem się dobrze. I tyle. Dzięki, że byliście tutaj z nami. Doktor Hiller również jest wdzięczny. Teraz tradycyjnie już będę Wam życzył klimatycznego weekendu.